Kiedy ostatni raz płynąłem? Mam wrażenie, że to było trzy lata temu w Panamie. Kanałem panamskim, nie pamiętam. Żebym płynął wcześniej czymś? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Zatem witam serdecznie ponownie. Tym razem ze sztucznego jeziora które nazywa się tak samo, jak to, co widzę przede mną, ale nie powiem Wam to, co się nazywa, nie wiem to, co widzę, czym to jest, powiem Wam tylko nazwę, Arenal, jezioro sztuczne, mniej więcej ma około 30 km długości, w porywach 4 szerokości, jest sztucznym zbiornikiem, jak już Wam wspomniałem, po to, żeby ogólnie Kostarykę doposażyć w prąd, Fajnie to wygląda, taka dżungla, dżungla, dżungla w koło, a w środku takie długie jezioro, bardzo fajne. Trochę wieje, bo jak już wspomniałem, nadaje z takiego stateczku, promeczku. Znaczyło tutaj, nie wiem, z 50-60 osób, z przodu bagaże, z tyłu Amerykanie, ale jest okej. Okay. Różne nacjonalizacje światowe, ludzkie. Przede mną jacyś hindusi, wyglądający na hindusów, ale rozmawiają po angielsku. Po mojej lewej chińczycy, wyglądający na chińczyków, gadających po angielsku. No i Polak mówiący po polsku, czyli ja. Więc nie wiem jak jakościowo będzie to nagranie, czy nie, czy nie będzie wiało za mocno, czy, nie. czy będzie w ogóle coś słuchaczka. Czy w każdym razie musi być, musi być, musi być nagranie właśnie też na takim środeczku transportu, na środeczku jeziorka e, trochę wieje, muszę wam powiedzieć trochę kołysze, chociaż łódź jest taka płaskodenna e, no i cóż e, dobrze jest dobrze jest, podróżowanie to jest fajna rzecz e, plaża, góry na number one gracias Właśnie zbierali też na, na promie tutaj jest trochę ludzi. Każdy jedzie do innego hotelu, spisali jaki hotel, potem właśnie ojojoj, ładnie kiwa. Takie fale są półmetrowe, może metrowe na jeziorku. Mocno wyjeje dzisiaj, jak słyszycie. No i baz numer jeden zawiezie mnie do mojego hoteliku na kolejne kilka dni. No i będzie się działo teraz... Trochę chyba mniej lasów, ale powiem Wam, że mam zamiar spróbować jakiegoś karstwa górskiego raz, drugi. Mam zamiar wejść na wulkan, mam zamiar wejść... no to wygadałem się już, co jest przede mną. Mam zamiar też pomoczyć moje stare kości w gorących źródłach, które podobno gdzieś tu są, więc będzie się działo. 3-4 podcasty myślę tutaj nagramy no i potem potem już znowu nad ocean tym bardziej, tym bardziej tym razem Tym razem ten bardziej bliski mi, czyli atlantycki może nie do końca ocean, ale taka zatoka meksykańsko, karaibska, coś w tym stylu. Zatem to tyle. Tak, zatem nie wiem czy coś głosuje czy nie, ale po lewej mamy szwajcarski hotel, po prawej plantacja kawy, która jest własnością jakiegoś perywiańczyka, więc dużo się dzieje multinarodowo. Zatem dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnym już bezwietrznym spotkaniu. Jako wierny fan, chciałoby się, że z twórczości naszego irlandzkiego kierownika rodem z Irlandii nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić wszystkich na najciekawszy, najzabawniejszy i najbardziej odjechany podcast nie tylko dla orów. Filipowi słodził Piotrek talkiego brakowa Z drugiego końca Globusa wita Państwa Wojciech Cejrowski. Dziś zapraszamy do Szwajcarii, Ameryki Łacińskiej, czyli do Kostaryki. Wiem już, że paru Polaków tam było, bo biura podróży jak się zorientowały, że to jest jedyny kraj latynoamerykański bez dyktatorów, nigdy ich nie było, bez hund wojskowych, bez przewrotów, bez partyzantki, guerilleros. no to, to zaczęły organizować wycieczki. Jednocześnie jest to kraj o największym procencie udziału parków narodowych w powierzchni. 10% terytorium zajmują parki narodowe i to takie ładnie opisane przez ONZ. Patronat został nad nimi objęty, no więc nic tylko jechać do Kostaryki. I kiedy człowiek wysiądzie z samolotu patrzy taksówki, żółciutkie, piękniutkie, tylko jakieś takie kwadratowo podobne do tego co znamy z Polski. Przyglądamy się taksówką bliżej, okazuje się, że jedna w drugą Fiat 125P. No ale myślimy sobie, eee, przypadek, jakieś designerskie déjà Podchodzimy bliżej, przykładamy oko do maski i widzimy rzeczywiście napisane Fiat 125P, fabryka FSO, Polska i tak dalej. Cóż było robić? Wsiadłem do taksówki. No i jadąc do miasta rozmawiam sobie jak to zwykle Z taksówkarzem, wypytuję o kursy walut, o dobre hotele, niebezpieczne dzielnice No ale w którymś momencie rozmowy pytam Panie, skąd pan masz taki samochód? A, bo tu do nas 20 lat temu sprowadzili te graty Ja na to pytam A skąd sprowadzili? Z Polski Wiedział, co mnie bardzo przyjemnie ujęło pod serce. No więc potem pochwaliłem się, że ja też z Polski. I w tym momencie taksówkarz dał po hamulcach i wyrzucił mnie ze swojej taksówki. Między przekleństwami zrozumiałem, że kiedy sprowadzono te Fiaty do Kostaryki, no to obiecywano, że one są tanie i trwałe, co się okazało nieprawdą, tylko że potem nigdy nie sprowadzono części zamiennych. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Słuchacie podcastu? Nie tylko dla orłów. Słuchacie podcastu? Nie tylko dla orłów. Serdecznie witam. Już wysiadłem z łodzi. Z łodzi nad Tamą. Tama jest bardzo fajna, bardzo długa i taka jak to Tama. Z jednej strony woda prawie podchodzi pod samą górę, a z drugiej strony jak się stanie to... O Jezus, Maria jak w Top Gearze, jednym z ostatnich no, że Hammond podjeżdżał tym dżipunem na górę no ale cholera, kurde, Clarkson zawinął taki numer że szlak by go trafił i o, trochę wie, jak słyszycie, szkoda mi w ogóle Top Geera, no bo kurde to był jedyny program, który w zasadzie oglądałem, taki normalny, telewizyjny i Ach, tak. Dzisiaj ten no, podcast chyba będzie tak, myślę, dłuższy, bo mnie tak trochę wzięło na rozmowę, ale em, myślę, że czas już. u, ale tu wie, Myślę, że czas już przedstawić pana Wojtka, który ma swoje przemyślenia z Kostaryki. I dzisiaj w podcaście zatem e, będzie nam przerywał pan Wojtek Cejroski. Ja czekam na mój autobusik trochę się często pomią, że tu jest tak w miarę jakoś, nie wiem, znowu, tak jak ostatnio mówiłem w podcaście, że w słońcu ciepło, ale w cieniu tak trochę zimno, więc stoję w cieniu, czekam na autobusik, tak jak mówiłem na łódce, spisali nas po hotelu, gdzie kto jedzie, czym jedzie, czyli spisali nas, gdzie kto jedzie, i a czym pojedzie, to dopiero nas tutaj rozlokują, stoi pięć autobusików, muszę wam powiedzieć, że trochę gemela jest, bo gemela to po poznańsku znaczy nie za fajnie, brud. Te stateczki pływają przez to jezioro. Może to jakaś godzinka była, ale pływają co chwilę. Co chwilę. Jeden, drugi, jeden, drugi, jeden, drugi. I jakby to powiedzieć... O, coś tutaj, jakiś strumyczek. Wejście do, tego, do tych stateczków to takie było nie bardzo... W zasadzie ze skarpy sobie ludzie z walychami schodzili i tak każdy mógł się poślizgnąć, wpaść w błocku, albo w trawę, albo cokolwiek. Żadnych schodów, żadnego niczego, żadnej trzymanki, żadnej barierki, żadnego znaku. Absolutna yy, jak to się mówi? Mm, amatorka, amatorszczyzna. Przecież w Kostaryce jak dotąd to wszystko było pamiętam fantastycznie, fajnie i, i... Zorganizowana, Tutaj te stateczki pływają dość duże, powiedziałem, 70 osób i trzeba się ześlizgnąć. Tutaj wysiadaliśmy przy tamie, eee, też jest jakieś takie, jak to się mówi z angielskiego, doji, czyli takie byle jakie wejście po kamieniach. Trzeba uważać, żeby się nie ześlizgnąć prawie do wody. Z wielką walichą moją trzeba, iść. i tak trochę kurde nie jestem... Nie to, że niezadowolony, bo ja tam krzanie, bo tam mam moje buty, mam wszystko antyślizgowe. tylko, że tą urbę mam ciężką troszeczkę, no i trzeba ją tam pociągać, pociągać, pociągać i no i to taki pierwszy zonk w tej Kostaryce, kiedy coś tutaj nie, nie spasowało, zamiast wybudować sobie jakiś taki mini pomost na te łódki albo jakiś mini taki, nie wiem, kurde, transfer, no to nic, kurde, nie było Zatem y, dzisiaj Wojtek Pogada, podcast dzisiaj będzie Dłuższy, program Pana Wojtka Ukazał się, uj, uj, uj chyba z 10 lat temu Ale Pan Wojtek całkiem fajnie mówi Poglądy ma dziwne Ale przyswajalne Za to, to jak zwiedza i mówi o świecie Jest niewiarygodne i fantastyczne Więc zróbmy sobie przerwę e, Teraz od mojego gadania Uj, trochę wieje e, I no cóż y, Pan Wojtek, pogadaj i potem ja wrócę pewnie znowu e, już e, z mojego miasta. Nie, nie powiem Wam jeszcze, gdzie jadę. No i potem może Pan Wojtek na koniec, więc dzisiaj myślę, że będzie dłuższy, dłuższy podcast. No ale trzeba. E, ja sobie zrobię przerwę na jakiś czas z nagrywaniem, może na dwa, może na trzy, może na cztery dni, Pozwiedam tutejsze okolice i zobaczymy, co z tego będzie. Zatem do usłyszenia i do mikrofonów, nie do słuchawek, bo pan Wojtek będzie się nadawał. Słuchacie podcastu nie tylko dla orów. Słuchamy? Słuchacie? Dupa, nie, to się nie uda. <śmiech> Kostarykańczyk to bardzo długie i niewygodne słowo. Po hiszpańsku też Kostarykense. No więc y, miejscowi mówią o sobie, że są tiko. Łatwiej powiedzieć, łatwiej zapamiętać. Tico, czyli Kostarykańczyk, każdy Tiko to niebywały kłamca, ale tak obrzydliwy kłamca, że jakby im się z głowy kurzyło, to nic by nie było w Kostaryce widać. Zmyślają niestworzone historie na każdy temat i z taką pewnością i przekonaniem je sprzedają. Kłamstwo to jest cecha narodowa wszystkich Tikos. No i teraz pomyślmy. W kraju, w którym wszyscy kłamią, wymyślają niestworzone historie na każdy temat, nikogo nic nie może dziwić. We wszystkich innych krajach, w których byłem, jak latynos albo indianin zobaczył białego człowieka w odległym zakątku świata, no to zawsze taki tubylec się dziwił, skąd tam biały, jak on tu do nas dotarł i zaczynała się rozmowa. Natomiast Tico... Jest tak odporny na wszelkie zaskoczenia, bo od dzieciństwa go okłamują, a potem on jest zaskakiwany, że to nieprawda. Więc jest tak odporny na zaskoczenia, że w najbardziej odległym zakątku Kostaryki, gdzie jeszcze białego człowieka nie było nigdy, kiedy się pojawia biały człowiek, to patrzą tak jak na przeciętną chmurę. Słuchacie podcastu Nie Tylko dla orów. Podcast Nie Tylko dla orów. Sprawdź, co w słuchawkach piszczy. Serdecznie witam Was. W ogóle jakoś dzisiaj, no, znaczy dzisiaj, teraz będę troszeczkę inaczej mówił, bo zjechaliśmy 1100 metrów prawie w dość szybkim tempie i nie słyszę na lewe ucho. Pomimo duszenia nosa, pomimo przełychania <śmiech> śliny, pomimo kaszlenia, pomimo różnych innych metod, nie słyszę na lewe ucho. Na pewno mi się dziś ściśnieniowo coś tam wszystko popsuło. Ale... Ale... Jestem w bardzo dobrym nastroju. Po podróży, po przepłynięciu jeziora, um, jestem w miejscowości La Fortuna. Jedyne 400 metrów nad poziomem morza. Przebyliśmy morza, przebyliśmy rzeki, przebyliśmy góry. Um, I... Jesteśmy po drugiej stronie gór, po drugiej stronie gór, po stronie karaibskiej i od razu to czuć, od razu czuć, że moja kamiseta jest mokra, wilgna, jakby to się mówiło po Poznaniu, po poznańsku. Eee, wiecie co? <śmiech> Wrócę tutaj, chciałem zrobić fajne zdjęcie, ale mam zoomka w jednej ręce i nie chce mi się, nie chce mi się robić. Zdjętek e, jesteśmy w miejscowości La Fortuna i tej fortuny Wam życzę w tym roku e, dopiero jest początek roku e, nie wiem dokładnie kiedy będziecie to słyszeć w każdym razie tego Wam życzę Policja, Forza Publica czyli e, niebiescy tutaj Policja zazwyczaj jeździ fajnymi jeepami białymi i mają napisane właśnie Policja i Forza Publica czyli siła publiczna taki coś takiego jak w Stanach protect and serve te sprawy ale ale yy, przyjechałem do mojej mieścinki troszeczkę przed yy, ale yy, zasiadłem jakby troszeczkę przed yy, przyjdę na na ulicy, bo jest mapa jest mapa yy, razem powiem o moim lokum, który jest fantastyczne, Bardzo mi się podoba, od razu mi banan wrócił na twarz. Dobrze, mamy mapę, mamy wszystko. No, bo w Tamarindy było całkiem, całkiem fajnie za drugim razem. W Monteverde było też całkiem fajnie. Gdzieś tam w Stanach, jak byłem, też było całkiem całkiem ale tu jest fantastycznie i pomimo tego, że mam swój e, cały domek dla siebie pokażę Wam zdjęcia o niebieskie trampki, jakie ładne Tak jak chciałem, bo moje już są znoszone zaraz wejdę i zobaczę e, sklep z butami, czyli jest ta bateria bota, to są takie wyższe buty zapata, to są takie niższe zatem mam cały domek dla siebie taki zajebisty bardzo fajnie to wygląda i w środku i po prostu jak wszedłem z ręczników zrobione serce no po prostu serce mi pękło z radości szkoda tego kurwa, że sam jestem, ale wiecie już dlaczego nie chcę być z Grażynką z Natalią to wiecie jak to jest że kurwa nie można być egoistą w życiu trzeba być z kimś no właśnie ja dlatego jestem sam bo, bo nie jestem egoistą. E, coś wam powiem o tej miejscowości dla fortunatu, w zasadzie jest jedna ulica na krzyż, chociaż nie, tam jest druga i tam jest trzecia, że tak powiem, no taki, o, powiem wam tak, bo spojrzałem przed chwilą na mapę i to jest mniej więcej tak 12 na 12 takich kwadracików, czyli są 3-4 ulice wpisane w, w taką mini, mini siatkę, e, czyli w zasadzie już dochodzę do końca, tak tej miejscowości, już idę, idę, idę, ale postanowiłem, że nagram z środka. Inne zacząłem nagrywać z samego z samego y, Centro de Ciudad, czyli centrum miasta. Troszeczkę wygląda tak jak byłem w Panamie. Tak byliśmy nie w Łokas, tylko gdzie to było. Jak wysoko w górach gdzieś też była taka miejscowość. Były cztery ulice na krzyż, tworzyły siatkę, w które wpisywało się takie 12 12 jakby bloków jak to po amerykańsku się mówi no i co, I tu już się chyba kończy wszystko będę wracał tak się zdawiam gdzie mam coś zjeść, bo rano jadłem tylko tego sandwicha, którego kupiłem nic więcej potem wypiłem jedną herbatę i tyle więc w ogóle tu się nie chcę jeść tak można, można, można wam powiedzieć rano coś tam zjesz małego i jakiegoś obocka i to wszystko to co wracam, bo tutaj już dalej nic nie ma Residencia La Fortuna, to nie? Uuu, światła mają w mieście, zajebioska Jedne, jedyne światła w mieście i przejście Ale zignoruję to Wejdę prosto pod motocykl Zatem Zajebiście Podoba mi się Ale wiecie, co jest najfajniejsze w tym wszystkim Widok z okna Nie powiem wam jeszcze do końca O tym widoku, bo jest W chmurach trochę i przez to mnie uszy bolą bo ja z tych chmur przyjechałem w zasadzie to jedno ucho mnie boli więc, więc jedno ucho mnie boli i, i, i, to, i to właśnie przez to że przyjechałem stamtąd gdzie teraz patrzę z, no nie no tam tak wysoko to nie byłem bo ja byłem na 1400 z groszami, a to coś jest 1600 z minutami w każdym razie w każdym razie Podoba mi się, podoba mi się i naprawdę banan miałem na twarzy, gdy zobaczyłem moje mieszkanko. Bardzo sympatycznie, niestety... <śmiech> <śmiech> Przepraszam, to jeszcze pozostałości po Verde, ale banana, jak, jak wspomniałem, miałem na twarzy, ze względu na to, że zobaczyłem, jakie mam fajne mieszkanko. Nie to, że jakiś tam super... To jest jakieś takie trzygwiazdkowy, zwyczajne hotel za 35 dolarów. Ale po prostu fajnie to wygląda i, i to jest chyba najważniejsze, bo bo zajebiste ok łóżko zajebistym widokiem dwa nawet, bo to ja plan był na początku, że pojedziemy w dwójkę ale cóż eee... to był Mercedes Sprinter diesel, jak słychać autobusik o... o samochodach wam powiem też jeszcze kiedyś później w każdym razie o Jezus, co to jest to jest takim Mini furgonetka Daihatsu, jak w Japonii jeżdżą. Takie wszystko mini, wiecie. Mini samo dziki, to przywiezie jedną y, paletę i nic więcej, może nawet pół. W każdym razie, w każdym razie czuję to, że jestem po stronie karaibskiej i już się cały lepiej, już się cały poce. Ale, ale, to te powiem bardzo fajne, e, znalazłem pralnię, więc zanim sąd wyjadę, czy to będzie, i to będzie więcej połowa mojej podróży, muszę się przeprać. Już rozmawiałem z bardzo znowu ładną panią pralniczką i kurde, pójdę chyba z nią pogadać, może troszeczkę po, poćwiczyć mój spalnicz, bo ja ciągle po szwedzku, po szwedzku, po szwedzku, po szwedzku i, i chyba tym razem szwedów nie będzie, co pierwszy raz od początku mojego wyjazdu e, się zdarzyło. Zresztą powiem Wam też jeszcze, nie wiem czy mówiłem, nie, nie mówiłem chyba o tych szwedach, a może mówiłem, już nie pamiętam że wczoraj nawet jak na poczcie byłem, to facet coś do Szwecji wysyłał. Ale Kostarykańczyk, dwie paczki. Do Szwecji, Sweden, Göteborg. Nawet robimy zdjęcie. Przy tomorostu jest kosmos. Kosmos z tym Szwecją. Zatem to tyle. W tym wejściu trzecim było małe coś. Nie, nie palę. Trawy, chociaż chociaż coś tam było. Raz, drugi, trzeci. Ale to w Tamarindo. O, papugi latają sobie tak, po prostu przez ulicę przejechała papuga yy, w Tamarindo Tentegas, yy, no ale mam ten kaszel, który mnie właśnie... O, ja ty już się cały oblepiłem. Yy, więc, więc, więc, więc, więc, więc. co chciałem powiedzieć? Aha, no, że ten, że mam ten kaszelek, który chodzi za mną i się tak jeszcze taki, tak rzęże moż, moż, można powiedzieć, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, wziąłem aspirynkę i jakiś na ka kaszleks i grypeks, takie rzeczy, więc powinno być dobrze. Jezus, jak to jest duszno, a jest dopiero 14 ileś. Jasna dupa. Dobrze, e, idę, wracam, przejdę się jeszcze raz przez miasto i pójdę sobie coś zjeść, ale fajne miejsce było po drodze, nie wiem, czy będę szedł pieszo? Chyba pójdę pieszo z powrotem, nie jest tak źle. Pół godziny niecałe się idzie od mojego hoteliku do mojego, tak, właśnie. A muszę jeszcze sobie pantalonę skupić do kompania w basenach, bo tu są od tej góry, która wydziela ciepłą wodę, wszędzie są takie ciepłe źródła, więc, więc więc tyle i jeszcze pogadamy może coś z jedzonkowni bo 20 minut plus piosenka czyli zazwyczaj próbujemy około 25 minut dawać, zatem piszcie, piszcie, piszcie i jest komentarze oczywiście i jest fajnie, jest fajnie zajebiście jest dzisiaj tak. dokładnie tak Zgarnij dla kogo ten kawałek, ten nowy numer ta nowa płyta To wszystko, sprawdź to, ma Dance Umieszcza je liście, nowa płyta Nie ma stop, nie ma co, to nie turny, bo kolejny dobry lok czy jak woli ślub, dla nas natura jak życie, jak dla ciebie krób żaba trawna, wodna, żaba śmieszka czy zinka moja żaba człowieku to jest kurdej świeżynka ciało krótkie, spłaszane, pokryte nagą skórą nic z tego pocian, ona jest boską musą, nie, nie, nie zielony dolar ale zielona żabawa i chociaż wcale nie upala, to jednak dobra prawa nie kumasz, zakumaj nie skaczesz, poskać, jak nie czaisz to na liściu dalej pozostań jak jesteś mucha, to lepiej z taką nie zadzieraj, moja żaba jak moj Rzesz na pół rozdziela To nie święta ziemia, czy nawet nie Wielkanoc Ale spotkanie z moją żabą To Wielkanoc Rap przerwa nie daje od dziesięciu lat Nieważne dla mnie, czy rechoczę czy klubar po bitach, jak żaba na liście Wiesz teraz czemu jest umierzające liście Zapraszamy teraz na kolejny odcinek A w nim Filip poruszy takie oto tematy nie wiem czy wiecie, bo jestem zapalonym spływaczem kajakowskim, więc y, mam wszystko ze sobą. Oczywiście oprócz dmuchanego pontona i składanych y, wiosełek. Ale resztę, e, resztę mam. Mówię o kamerkach, o mikrofonach, o ubraniach y, przeciwpodwodnych y, butach specjalnych i wszystko, więc y, z tej strony mnie jeszcze nie znaliście. Zatem do wioseł. Oy <favour>: <City> oy